Błękitna parasolka. Nadszedł sierpień 1939 roku. Miesiąc żniw, które w Polsce stanowiło chlebie. Żniwa u nas w domu w Łękpeli to podstawa bytu dla całej rodziny. Żniwa w naszej rodzinie obowiązywały również dzieci państwa cieleckich. Mój korepetytor wynajęty przez mamę w celu wprowadzenia mnie do internatu księży Marianów na Bielanach w ostatnim roku szkoły podstawowej szybko doszedł do wniosku, że niewiele może mi pomóc w nauce. Stryj Vitalis dał mu jasno do zrozumienia jednym głośno wypowiedzianym zdaniem. Przyjacielu, daj pan sobie spokój z tym nauczaniem Andrzejka algebry, geometrii i fizyki. W tej dziedzinie on nie potrzebuje pomocy. Bez wątpienia da sobie radę nawet u księży. Barbara i ja zastępowaliśmy jedną osobę przy wiązaniu snopków. Ja ponadto byłem lekki i doskonale trzymałem się na koniu. Tata zarządził więc, że muszę kierować trzecim koniem, który ciągnął na przodzie żniwiarkę. W angielskiej instrukcji pracy żniwiarki proponowano właśnie trzy konie. Taka żniwna praca obowiązywała mnie w Łękpelin do chwili wybuchu powstania warszawskiego. Tymczasem nasza gmina jeziorna przysłała do taty polecenie, że wszystkie konie z całej gminy muszą być wysłane na przegląd. Ponadto dano nam do zrozumienia, że jest to wojskowy przegląd. Wszystkie konie w związku z tym powędrowały na przegląd. Wyjątek stanowiła tylko bardzo stara Kara Klacz i młoda Kaśka. One obie nie podlegały poborowi. Z przeglądu sześciu koni do Łękpelin wróciły tylko dwa. Te najsłabsze, stara Klacz Siwa i jeden z chorowitych Wałachów. Resztę stada końskiego zabrało Wojsko Polskie. To dla naszego majątku była mała katastrofa, ale nikt z nas nie wydał słowa protestu. Na biurku u tatusia leżały cztery pokwitowania z przyjęcia koni na służbę wojskową. Ten pobór koni do wojska był pierwszym znaczącym sygnałem nadchodzącej wojny, ale gospodarstwo funkcjonowało normalnie. Tato zarządził docięcie zboża kosami, a my z Barbarą wraz z wynajętymi dziewczętami pomagaliśmy w wiązaniu snopków za kosą. Tuż przed samym 1 września mama oświadczyła, że ma jakieś bardzo złe przeczucia. Nie potrafiła jednak wyjaśnić, czego mogłyby dotyczyć. Ja natomiast, o ile dobrze pamiętam, przyjąłem oświadczenie mamy o złych przeczuciach z wielkim niepokojem. Bardzo trudno powiedzieć, dlaczego tak się działo, że ja w chwilach zagrożenia wyczuwałem podobny wewnętrzny niepokój. Dziś mogę stwierdzić, że mam słabszą, aczkolwiek odziedziczoną po mamie, nadwrażliwość. Wyprzedzę zatem pewne zdarzenia. Za okupacji niemieckiej dwóch rodzonych braci mojej mamy, Ksawery i Stanisław Przesmytcy, którzy jako młodzieńcy brali udział w bitwie warszawskiej, a następnie w Polsce międzywojennej byli oficerami Wojska Polskiego, brali udział w niepodległościowej konspiracji. Jak pamiętam, Ksawery Przesmycki zawsze za okupacji nosił w kieszeni polski pistolet VISA i wcale się z tym nie krył. Stanisław Przesmycki natomiast był przed wojną wyższym urzędnikiem Narodowego Banku Polskiego i z chwilą pierwszych miesięcy okupacji produkował w mieszkaniu mojego dziadka na ulicy Skorupki 14 w Warszawie biuletyn informacyjny, który składał się z dwóch części – wiadomości z kraju i z zagranicy. Wiadomości na blankietach woskowych wkręcanych do normalnej maszyny do pisania spisywała pani Alicja Nadratowska. Następnie odnosiła je do innej grupy, zakonspirowanej, tak zwanej powielającej. Ci dwaj oficerowie, bracia mamy, zostali aresztowani przez Niemców. Ksawery zginął w Oświęcimiu, a Stanisław został aresztowany w mojej obecności, gdy już mieszkaliśmy na ulicy Skorupki. Obaj moi wujowie mają swoją tablicę w kwaterze nr 504 na Powązkach. Są to bohaterowie, którzy zostali zabici w pierwszych latach okupacji niemieckiej. Wyskoczyłem z tym wspomnieniem o moich wujach z tego powodu, gdyż ci dwaj panowie z Łękpelin mocno powiązani, a tuż przed ich aresztowaniem przeżywałem podobne niepokoje jak moja mama. To są bardzo trudne chwile, gdy nadchodzi niepokój, bo ma on charakter zupełnie nie do zniesienia i do normalnego zaakceptowania. Ale wracam już z opowieścią do Łęk Pelin. Na kilka dni przed 1 września ja ciągle wśród żni, a wieczorem i w porze obiadowej waruję na swoim strychu ze słuchawkami na uszach. Streszczam główne zapamiętane wiadomości, spisuję to na kartce i przekazuję tacie. 1 września budzę się, bo zdaje mi się, że słyszałem zbiorowy huk startujących samolotów PWS-26 z naszego lotniska. Nakładam słuchawki radiowe na uszy i słyszę stalowy głos bardzo znanego spikera, który mówi, a więc wojna. Budzę tatę i Barbarę i pokazuję im wiadomość, że Niemcy napadły na Polskę, biegnę do obory, gdzie kończy się udój krów i wołam – Mamo, Niemcy wkroczyły do Polski. Stefana Sierackiego, którego spotkałem na mostku, poprosiłem, żeby ewentualnie przygotował Karol Klacz do wyjazdu na lotnisko. Rodzice jednak mówią – Stop, kończymy żniwa, siadasz na grabiarkę i… Zgrabiasz kłosy natychmiast zaraz po śniadaniu. Wracam zatem do domu, łapię za lornetkę i gonię na strych, aby obserwować lotnisko. Widzę płócienne hangary, które zniknęły przy lesie, a pozostał tylko jeden PWS-26, ustawiony silnikiem w kierunku zagajnika, a więc nie do startu. Witrawola ściąga mnie z dachu i woła. Przebieraj się natychmiast. Stefan zaprzągnął już siwą do grabiarki. Śniadanie masz na stole. Tego 1 września 1939 roku grabiłem cały dzień i dopiero wieczorem zmarnowany i trochę upokorzony mogłem dorwać się do słuchawek radiowych na wiadomości, które były koszmarne. Niemcy wdarły się w głąb naszego kraju czołgami. Precyzyjnie i dokładnie potwierdzały się prognozy Stryja Vitalisa. Spałem jak zwykle na strychu, ale zauważyłem przez lornetkę, że ktoś kręci się koło tej ostatniej maszyny PWS-26. Z samego rana zebrałem kocyk z mojego posłania na strychu, przymocowałem go do grzbietu karej klaczy i wie o, kochana, pojechałem galopem na lotnisko. Zapalowałem karą na lince koło rowu w wysokiej trawie i pobiegłem w kierunku ostatniego PWS-26. Przy maszynie zostałem tylko starszego mechanika, z którym znamy się od dawna, gdyż zawsze przywoziłem temu panu owoce i pomidory z Łęk Pelin. W zamian otrzymywałem znakomitą lekcję o budowie PWS-26, o pilotażu i o tym, jak zachować się w powietrzu. Właśnie wuj Edward Metler prosił tego pana mechanika o zwrócenie na mnie uwagi i wyjaśnienie budowy i konstrukcji aparatu PWS-26. Gdy w następstwie wuj Metler zabrał mnie w pierwszy lot, to przekonał się, że umiem się zachować w powietrzu. Pozwolił mi nawet, gdy siedziałem w pierwszej kabinie, trzymać rękę na drążku sterowym. Przed latem ten starszy pan mechanik włożył mi tylko dodatkowy spadochron pod pupę. Po to, ażebym mógł lepiej obserwować okolicę. Tych lotów miałem kilkanaście, najwięcej w trakcie wizyt wuja metlera na lotnisku w Oborach. Niemniej niż loty, nawet z małymi akrobacjami, a nawet oryginalnym korkociągiem, interesowała mnie budowa gwiaździstego silnika, rurka Venturi do pomiaru prędkości lotu maszyny oraz system sterowania sterami na ogonie i lotkami na skrzydłach. Bardzo ciekawą sprawą było uruchamianie silnika za pośrednictwem ręcznego, mechanicznego rozrusznika nakręcanego korbą. Te wszystkie czynności znałem doskonale. Lubiano mnie na lotnisku i jako jedyny chłopiec mogłem swobodnie kręcić się wśród pilotów podchorążych i mechaników. Lotnisko w oborach ułatwiło mi kontakt z młodzieżą lotniczą o wysokim stopniu inteligencji. Jeszcze nie docierał do mnie fakt, że lotnisko w oborach stoi puste, że jest wojna z Niemcami, a Wojsko Polskie wycofuje się w głąb kraju. Ogarnęła mnie jakaś głęboka bezradność. Moim największym pragnieniem było wzięcie udziału w obronie Polski, ale co ja, maluch, mogę? Mogę na grabiarce, w swoim własnym gospodarstwie, i to wszystko. Zauważyłem, że ktoś pędzi na koniu w kierunku ostatniego samolotu na lotnisku. Okazało się, że to przyjechał Jaś Potulicki, przysłany przez mamę w celu zdobycia informacji o tym, co dzieje się na lotnisku. – Witaj, Jasiu – zawołałem. – Wszystkie nasze maszyny wyfrunęły na wojenkę. Pozostała jedna uszkodzona – Słuchajcie chłopcy, powiedział pan mechanik, ja tu przy silniku na drabince będę jeszcze przez chwilę pracował. Mam nadzieję, że uda mi się uruchomić silnik, będę was prosił o podawanie mi kluczy i nowych świec. Myślę, że układ elektryczny jest odpowiedzialny za niedomaganie silnika. Jaś przymocował swojego pięknego konika na ląży do pobliskiego drzewa i stanęliśmy gotowi do pomocy. Wymiana elementów przy silniku trwała około dwóch godzin. Słonko podniosło się już dość wysoko. Zapowiadała się piękna pogoda. Muszę przyznać, że sierpniowa pogoda w Łękpelin koło Konstancina i Jeziornej była nadzwyczajna. Nie było ani kroplu deszczu, powysychały bajorka, a woda w Wiśle opadła do poziomu najniższego, jakiego chłopi nadwiślańscy jeszcze nie znali. Nasz dołek kucharski na łące między polami uprawnymi wysechł prawie do końca. Nagle zdawało mi się, że słyszę huk silników lotniczych. Był to gromadny warkot nieznanych mi maszyn lecących z zachodu. Stojąc pod laskiem blisko starej karpy wiślanej nie byliśmy w stanie zobaczyć zbliżających się samolotów. Nasz pan mechanik przerwał nagle dokręcanie śrub przy silniku, odwrócił głowę w moim kierunku i przytłumionym nieco chrypłym głosem powiedział – lecą. – Kto leci? – zapytałem. – Niemcy, Niemcy lecą. To nie jest warkot polskich maszyn. Za chwilę całe niebo nad lotniskiem pokryło się nieznanymi mi kształtami samolotów. Te większe uznałem za bombardujące, ale leciały razem w grupie z mniejszymi – sto 111 i Stukasy. Wszystkie razem bombardujące, ocenił pan mechanik. Pułap miały niewysoki, nieco mniej niż dwa tysiące metrów. Całe to stado kierowało się nie gdzie indziej, tylko prosto na Nowy Most przez Wisłę w Ciszycy. Od razu z odezwała się artyleria przeciwlotnicza. Małe ciemne obłoczki zaczęły pękać wśród niemieckiej eskadry. Nie zauważyliśmy, żeby trawienia były skuteczne. Niemieckich maszyn na niebie przybywało z każdą chwilą. – Chłopcy, musicie mi pomóc – powiedział pan mechanik. – Uruchamiamy silnik. Nie bardzo rozumiałem po co i dlaczego. PWS nie jest uzbrojony, nie mamy pilota. Jedna maszyna PWS wśród stada wilków? Lecz w głosie pana mechanika zabrzmiał jakiś rozkaz. Zwrócił się do nas jak do podwładnych żołnierzy. Poczułem po raz pierwszy w życiu, że należy w tej chwili precyzyjnie wykonywać polecenia. Odkręcamy PWS silnikiem w kierunku słonka. Podnosimy go z Jankiem za tylną łyżkę i pchamy w prawą stronę. Tą czynność wykonywaliśmy na lotnisku już niejednokrotnie. Pan mechanik wskakuje do tylnej kabiny. – Andrzejku, korba do rozrusznika leży przy mojej torbie z narzędziami koło karabinu. Weź ją i wskakuj na skrzydło, a pan – zwrócił się do Jasia – zasysamy silnik. Proszę natychmiast obracać śmigłem w prawą stronę. Jasiek z trudem kręci śmigłem, pokonując kompresję wielu gwiaździstych cylindrów – ja tymczasem wskakuję na dolny płat samolotu i wkładam korbę w otwór rozrusznika. Spróbuj zakręcić. Dostają następne polecenie. Początkowo wydaje mi się, że coś jest nie tak. Praktycznie korba nie pozwala na obrót. Mocniej, woła mechanik. Całym ciężarem ciała wieszam się na korbie. Drgnęła. Nie potrafię odpowiedzieć, jak udało mi się wykonać kilka pierwszych obrotów. Następne były łatwiejsze. Gdy już zupełnie opadłem z sił, zawołałem kontakt. Silnik sprawnie zapracował. Chłopcy, proszę o podniesienie ogona. Co on chce zrobić, pomyślałem. Wystartować szkolnym PWS-em, szkolno-treningowym, bez uzbrojenia, do walki ze sforą maszyn niemieckich? Początkowo przeszła mnie myśl, ażeby odmówić podniesienia ogona. Start w tych warunkach wydawał mi się działaniem beznadziejnym. – Chłopcy, chłopcy, szybciej, ogon do góry! – zawołał mechanik. To był już prawie wojskowy rozkaz, który wykonaliśmy. Jasiek złapał PWS za łyżkę, ja za tylną część kadłuba. Pan mechanik włączył pełny gaz, co wywołało huragan pędu powietrza i niemalże zdmuchnęło mnie. Potoczyłem się po trawniku, ale Jasik silniejszy ode mnie wytrzymał. Ogon pozostał w powietrzu. Start był natychmiastowy, nasz szkolno-treningowy samolot prawie błyskawicznie oderwał się od ziemi i zniknął za laskiem. Ten start był tak nagły i tak nieoczekiwany, że my z Jasiem nie wiedzieliśmy, co mamy robić dalej. Sądziliśmy, że stary mechanik poleciał wypróbować silnik w powietrzu, a za chwilę przyleci i wyląduje. Nagle zauważyłam, że nasz stary pilot mechanik nie wziął ze sobą spadochronu. Leżał sobie spokojnie pod krzakiem, częściowo przykryty serwetką, na której pozostały jeszcze niedojedzone kanapki śniadaniowe. Coś mnie tknęło. Wytłumaczyliśmy jednak sobie, że za chwilę nasz stary lotnik, bo po starcie zauważyliśmy, że to musi być nie tylko mechanik, lecz wybitny pilot, wróci na to nasze zielone lotnisko. Przez dłuższą chwilę nie było jednak słychać warkotu PWS. Snuliśmy z Jasiem przypuszczenia, że może poleciał w kierunku kolegów, którzy wystartowali wczoraj w nocy. Nagle usłyszeliśmy ponowny huk silników nadciągającej nowej eskadry niemieckiej. Szła na tej samej wysokości co poprzednia. Może trochę niżej kierowała się również na most w Ciszycy. Nic z niego nie zostanie, pomyślałem. Rozwalał go doszczętnie i spalął drewniaka. Przestanie istnieć łączność brzegów wiślanych dla wojska i ludności cywilnej. Tatuś ciągle powtarzał, że ten most ma charakter strategiczny. Omija drogę z zachodu na wschód przez Warszawę i vice versa. Mnie natomiast dręczył ciągły niepokój o naszego pilota mechanika. Zdawało mi się, że wśród huku bombowców niemieckich słyszał jakiś wyższy ton podobny do silnika PWS. Wytężyłem wzrok w kierunku mojej szkoły w opaczy i mostu w ciszycy. Tam, wśród obłoczków polskiej artylerii przeciwlotniczej strzelającej z zawisły, buszowały dwa typy niemieckich samolotów: Stukasy, ciągle nurkujące i po zrzuceniu ładunków ponownie wzbijające się do góry, oraz Heinkle 11 bombardujące most z lotu poziomego. Janku, zawołałem, Przypatrz się uważnie tam, wysoko nad niemieckimi, krąży jakiś punkt. Widzisz? Widzę Andrzejku, to jest chyba nasz PWS. W tym momencie punkt zaczął opadać z piorunującą prędkością, a do naszych uszu dotarł huk silnika pracującego na pełnych obrotach. Nie było najmniejszej wątpliwości, że to nasz PWS-26. Charakterystyczny dźwięk silnika na pełnym gazie. Po chwili na naszych oczach nastąpiło zderzenie PWS z niemieckim Hainklem. Na niebie wykwitła ognista czerwona kula eksplodującej benzyny i bomb. Obszar przestrzeni nad mostem w Ciszycy gwałtownie spustoszał. Eskadra niemiecka nie wytrzymała i zaczęła odpływać w nieznanym kierunku. Po całym zdarzeniu wracaliśmy z Jasiem Potulickim do swoich domów. Ale Jasiek prosił, ażeby go odprowadzić. Dobrze Jasiu, ale tylko do figury Najświętszej Panienki mówił. Mówię, tam znajdziesz swoich pracowników. Pomogą ci dostarczyć wszystkie rzeczy i karabin pilota. Trzeba je złożyć w gminie lub na posterunku policji. Dopilnuj Jasiu osobiście odniesienia karabinu i spadochronu. Uklękliśmy przed figurą królowej korony polskiej stojącej na skrzyżowaniu dróg słomczyn Łękpelin. Nie potrafiliśmy się modlić. Najgłębsza nawet modlitwa nie jest w stanie ukoić głębi takich przeżyć. W drodze do domu nie siadłem na grzbiecie starej karej klaczy pamiętającej szarże na bolszewików w roku dwudziestym. Wędrowaliśmy obok siebie do samej stajni Łękpelin. Nie potrafię dzisiaj odtworzyć swojego stanu psychicznego po tym ogromnym przeżyciu z poświęcenia naszego mechanika-pilota, a raczej powinienem powiedzieć bohaterskiego pilota-mechanika. Po kilku latach, gdy podczas zmagań wojennych przybyła do Polski drogą zrzutów lotniczych czy innych, książeczka o wysiłkach naszych pilotów z dywizjonu, a szczególnie 303, mnie najbardziej wzruszył jeden z ostatnich rozdziałów pod tytułem Szare korzenie bujnych kwiatów. Rzecz była o naziemnych mechanikach, którzy dzień i noc naprawiali, sklejali, przygotowywali do następnych lotów uszkodzone w walkach powietrznych myśliwce. Po wybuchu tej olbrzymiej eksplozji, przy zderzeniu obu maszyn, w jednej chwili wszystkie bombardujące bombowce niemieckie zniknęły z nadmostów Ciszycy w jednej prawie chwili. A więc Niemcy stchórzyli, uciekli, a może też przypuszczali, że nastąpią dalsze ataki z lotu nurkowego na następne bombowce? Prowadziłem za uzdę karą Klacz. Nie potrafię powiedzieć, dlaczego nie siadłem na nią. Przecież gdybym siadł, w ciągu kilku chwil byłbym w domu. Wiedziałem, że Jaś Potulicki odda karabin, spadochron i narzędzia naszego mechanika w ręce najbardziej odpowiedzialne. Modlitwa pod figurą Najświętszej Panienki nie uspokoiła mnie wcale. Cisnęły mi się do głowy najprzeróżniejsze myśli – Przede wszystkim w tej chwili dopiero zrozumiałem, dlaczego wuj Edward Mettler, witając się na lotnisku z naszym bohaterskim mechanikiem, starał się w stosunku do niego tak zachowywać, ażeby zasalutować pierwszy, mimo oficerskiego wysokiego stopnia. Wszyscy oficerowie i podchorążowie tak robili, a ja tego w ogóle nie zauważałem. Zastanawiałem się również, co ja po powrocie powiem w domu. Jak mam się zachować? Jak opowiedzieć o wydarzeniu? Skręcam w prawo, do domu, niespełna pięćdziesiąt metrów, a tu już na mnie czekają. Tata z lornetką na piersiach, mama z Barbarą, za nim Weronika, Witrawola i Stefan Sieracki. Łzy ciekną mi po twarzy. Oddaję klacz Stefanowi i wpadam w ramiona mamuśki. Widzieliśmy wszystko, szepcze mama. Ojciec obserwował przez lornetkę wasze przygotowania do startu PWS. Widzieliśmy cały start i błyskawiczne wznoszenie się dwupłatowca, a następnie tą kulę ognia i ucieczkę Niemców. Wy mogliście to zaobserwować prawie z bliska. Ja z Jasiem Potulickim przez dłuższą chwilę nie potrafiliśmy znaleźć na niebie maszyny. Dopiero w ostatniej chwili nurkowania, gdy dotarł do nas ryk silnika PWS na pełnym gazie. Nawet z chwilą eksplozji nie byliśmy przekonani, że to nasz PWS się zderzył, mówiłem ze łzami w oczach. Widzieliśmy jak spadający punkt z dużej wysokości, następnie tą olbrzymią kulę ognia i przerażający huk. Doszło do naszej świadomości, że to bomby w bombowcu musiały eksplodować. Następnie tata podszedł do mnie i pocałował mnie w czoło. Obserwowaliśmy was ze Stefanem przez lornetkę. Domyślaliśmy się tylko, że to Janek Potulicki nakręcał śmigło PWS, a następnie ten natychmiastowy start prawie bez rozbiegu. Chodź, synu. Niebo nad nami już czyste, to sobie coś zagramy. Chciałbym, żebyś mi zaakompaniował w naszej tonacji CIS. Zagramy wielkiemu pilotowi mechanikowi. Patrzy na nas z góry, patrzy na swoje lotnisko w borach i popłynęła wzruszająca melodyjka. I znowu pełen gaz, bo cóż, że spadła któraś z gwiazd, gdy nowa wnet skadra pomknie na szlak. Andrzej Cielecki